jesteśmy napalonymi fankami waszego podcastu i jesteśmy teraz w czerwonym pokoju jesteśmy strasznie podjelani, że możemy posłuchać, zobaczyć w ogóle jak to wygląda dlatego możecie już zaczynać, bo strasznie chcemy zobaczyć jak to wygląda po tej zapowiedzi Jak yy, się yy, witamy miłej. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj w czerwonym studiu... Oprócz fanek. <grym <grym oprócz fanek. O, to jest to póki ochrona nie przyjdzie. Tak, które i tak za chwilę zapowiem, no bo już dały głos, w związku z tym są, będą umieszczone w internecie. Yy, dzisiaj w studiu od mojej prawej znajdziesz go w swojej lodówce Late. Oraz starzający się w błocie Red. Oprócz tego mamy... Yy, Data przydatności do spożycia na dole opakowania Demeter oraz może yy, zawierać śladowe ilości orzechów. Aga. Woo! Cześć! To zaczniemy może naszą wspólną. A właśnie, bo niestety z okazji, świą... z okazji choroby zwanej świętami dzisiejsza ekipa nagrywająca skrócona o połowę. Skrócona. No to co chcesz tu wstawić, jest skrócona, mniejszał połowę, no, połowa nie dotarła, oboje. mają święta bo... Mają wirus zwany świętami No wirus świętami, wirus bola. No. E święto. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć w zasadzie odcinek w dużej mierze, jakby to powiedzieć profesjonalnie, monograficzny, czyli poświęcić go tak naprawdę jednemu dużemu tematowi. Zwanego manczkinem. Tak jest, zwanemu manczkinem właśnie. Yy... Albo tyle, chociaż co o Manczkinie Właśnie, jeżeli ktoś z was zna to tę grę, to oczywiście zapraszamy do... Kto gratulujemy, to raz, a dwa zapraszamy yy, do wypowiedzenia się czy po konfrontacji. Po jakichś gier, możliwe, że kiedyś jakieś turniej, tak, w każdym razie z, z, zachęcamy do wypowiadania się w kontekście tego, co będziemy tutaj mówić za chwilę, do no, komentowania itd. Tak tak Jeśli nie, to polecamy oczywiście tę grę. No a na czym gra polega? Gra polega na czym? Może. No, gra polega na tym, że. Ze... Czym jest w ogóle manczkin? Czym jest Machkin? jest to gra karciana towarzyska. oraz planszowa, jest to gra towarzyska. E... No początkowo była, tu, była podstawka, podstawowa podstawka, czyli <grywa> podstawowa podstawka, wojna nie może być, czyli to było w, w świecie powiedzmy DDQ, D&D, fantastyka. Yy, gdzie losuje się z kart swoją postać. Jest znaczy, no właśnie. prześmiewcza wersja RPG. Właśnie, o to chodzi. To jest jakby prześmiewcza karciana wersja RPGa, gdzie yy, niekoniecznie tworzymy klasy i tak dalej, tylko właśnie losujemy karty, które nam mówią o tym, jaką mamy rasę, jaką mamy klasę, yy, jaki mamy ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to sobie jakby dostajemy w kartach, więc nie ma czegoś takiego stricte jak tworzenie postaci. To raz. No i oczywiście, co można robić w yy, każdej grze. Czy znaczy na RPG. czym każda gra polega, bo w RPG-ach chodzi o to, żeby sobie pomagać, pokonać potwory i tak dalej, to manczkin polega na tym, żeby utopić Pić innego gracza, to by mu wygrać Znaczy głównym celem gry jest to, żeby zdobyć jako pierwszy Dziesiąty, dziesiąty poziom, poziom w wersji jakichś tam podstawowych zasad yy, Powiedzmy, że to jest główny cel każdego gracza Natomiast nie mniej ważnym celem każdego gracza jest to, żeby spowodować Żeby każdy inny gracz nie dostał tego poziomu dziesiątek tak. No więc jest cała masa kart, które pomagają właśnie yy, Pomagają utrudnić pomagają yy, w, w życie yy, Pozostałym graczom yy, Oczywiście jest to w rozszerzonej wersji podstawki, jeśli tak można określić, jest Manchkin Mikon, czyli magiczna księga, który właśnie lubi złe zachowania, czyli jak się komuś rzuci klątwę, jak się... No ogólnie wszelkie jakieś złe, negatywne akcje przeciwko graczom jest nagradzana właśnie tą księgą, która daje stały bonus oraz zaklęcia. Nie wiedzieć czemu wszyscy zawsze chcą mieć tę księgę i się o nią biją. Naprawdę nie wiedzieć czemu, bo księga tak naprawdę daje tylko i wyłącznie bonus, no. skąd no, w są gotowi poświęcić yy, na to poziom, karty, że można zobaczyć morderczy szału w niektórych oczach, gdy inna osoba ma tą księgę i nie można jej odebrać, bo akurat nie ma się kart bo nie ma się poziomu. No więc właśnie, to jest jedno z podstawowych, z podstawowych dodatków, czy rozszerzeń tej podstawowej wersji Munchkina. Drugi to jest tak zwany wróżkowy pyłek, czyli w grze wśród potworów, z którymi walczymy, no właśnie, a propos może tutaj na chwilę jeszcze wrócę do, do głównego wątku, czyli samej mechaniki gry. No gra polega, krótko mówiąc, na tym, że otwieramy drzwi, za którymi coś może się czaić. Jeżeli jest to potwór, to oczywiście musimy z nim walczyć, żeby po zwycięskiej walce dostać poziom. Natomiast jest masa różnych innych dziwnych rzeczy, Nie, które możemy za zaczynać. Klonce, niespodzianki... Właśnie. Jeżeli wygramy z potworem, to oczywiście dostajemy skarby, a w skarbach możemy znaleźć elementy wyposażenia, yy, poziomy, tam, poziomy, karty, które nam ułatwiają. Miecze trójręczne. Miecze trójręczne, właśnie. Jest dużo różnych absurdów, które pomagają właśnie. Mam, no ogólnie rzecz miec, biorąc, trzeba miecz, powiedzieć, że Mamski jest sporą dawką humoru i każda, każda wersja językowa ma swoje własne tam zaimplementowane żardziki. Tak no właśnie natomiast co do wróżkowego pyłku o którym zacząłem przed chwilą jest to forma nagrody, którą się dostaje za pomoc w walce czyli coś właściwie sprzecznego z zasadami Munchkina, bo Munchkin polegał głównie na tym, żeby sobie wbijać nóż w plecy, a nie osłaniać się własną a nie osłaniać piersią innego gracza no więc właśnie, także Także w, w, jakby właśnie w ten sposób to działa. Oprócz tego też jest y, błyskotliwie dobra wróżka, która jest y, straszliwym potworem, którego niemalże nie da się pokonać. No a i tak raczej nie chce się go pokonać, bo wtedy wróżkowe pyłki są traktowane jako skarby, już nie ma zabawy w pomaganiu. No właśnie. I wtedy wszyscy stają się egoistami. Właśnie, pomaganie wtedy staje się niestety bezinteresowne, nie czyli nieopłacalne. No więc właśnie, co jeszcze mamy oczywiście wzmocnienia potworów, można komuś, ktoś kto walczy z potworem oczywiście może walczyć z dużo, z dużo bardziej wypasionym potworem oczywiście, żeby przegrał, tego tak. typu zabiegi są jak najbardziej mile widziane. no ale to jest e, podstawowa wersja, podstawowa podstawka, co? masło maślane, tak. czyli Maczkin fantazji do którego oczywiście jest masa dodatków. Jeszcze powinieneś powiedzieć, że jak, jak Maczkin bo będziemy omawiać inne w za chwileczkę wersje, tak, ale to co, co jest... Co jest yy... Istotne to, że są klasy, czyli ty przykład jakiś, kapłan, wojownik czy złodziej oraz są rasy, można być człowiekiem, elfem, niziołkiem, no i innymi te czasami. Bo gdy weźmiemy inne, czyli co weźmy teraz na przykład? Ktulu czy zombie? No, na przykład Ktulu. No. Na przykład Cthulhu, to ma, Wszyscy są ludźmi. Wszyscy są ludźmi, nie ma zmiany klasy, a raz Nie ma zmiany rasy. A na to... Nie ma zmiany rasy, a klasy też są inne Jest na przykład kultysta, którego nie można się pozbyć Tak, jest profesor, naukowiec słowca potworów itd. Tak no. tak w każdym razie co do y, Ras, oczywiście w manczkinie Występuje coś takiego jak y, Karta super manczkin Eee, czyli to jest wieloklasowość. Tak, czyli karta, która nam umożliwia posiadanie dwóch klas, oraz mieszaniec, czyli krótko mówiąc, możemy, mieć, y, na, możemy być na przykład. Półorkiem, e, krasnoludem, y, czarodziejem, wojownikiem. Na przykład. No Także tego typu rzeczy są nam, że tak powiem, dane y, poprzez, poprzez różnego rodzaju karty. Y, mamy oczywiście masę dodatków do, do, do podstawowej wersji Maczkina, typu na przykład dodatki, które dają nam coś takiego jak rumaki. Możemy dosiadać niesamowitych rumaków, typu rumak tygrysi, smoczy rumak... Y, i tak, dalej. Rumak i tak dalej tak, y rumaki są bardzo przydatne ponieważ możemy na nich jeździć, dają nam rozmaite bonusy y i tak dalej i tak dalej, to, y to jest przykład powiedzmy różnych dodatków, które możemy właśnie no, tak, zdobyć no, można też zaznaczyć, że Munchkin ma, oprócz właśnie że każda wersja językowa ma jakiś legend bądź Rzeczy ważnych z danym krajem, czyli na przykład w Polsce mhm. jest szkielet Smoka werskiego i wieśmin, tak. to są również nawiązania do bardziej znanych światowo rzeczy typu... Y Rumak dla Ubogich, który jest po prostu wziętym paziem z Monty Pythona, mm -hmm. oraz pomniejszy Bóg, który jest nawiązaniem mocnym do Bracheta. Tak, no co do yy, wieśmina, oczywiście to raz nawiązanie do, yy, do książki. Bo, tak, oczywiście. Natomiast również nawiązanie do gry, ponieważ właśnie w jednym z dodatków mamy kartę wieśmin zabójca knurów. No to jest wieśmin 2 zabójca knurów. 2 zabójca tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jest bardzo dokładne odzorowanie. I ty się różnicy, że o ile zwykły wieśmiń nie ograbie, to wieśmiń dwa i miecz no więc właśnie, to jest jednak zupełnie inna zupełnie, zupełnie inna karta no masa różnych rzeczy, które są ogólnie śmieszne typu na przykład potwór, który się zwie w przyłonowe na przykład yy, albo no, no albo jest też choćby taki potwór z barzyń nawiązanie do Jeżina z Bajajin myślę, że każdy powinien sztami tak. teraz zobaczyć, albo jeśli w dzieciństwie yy, nasi słuchacze oglądali Młotomysz z Marsa no to się na pewno Zmłotać. ucieszą na Młotomysz z Marsa, no w, w, wszelkiego rodzaju różne dziwne karty, które na pewno spowodują, że nie będzie to nudna gra karciana, ani tym bardziej bardzo poważna gra RPG. Natomiast to, jeśli chodzi o podstawkę tak zwanego manczkina fantasy. Mamy yy, jeszcze kilka innych podstawek, które z, yy, są jakby po z zupełnie innych światów. Co jest ciekawe, tak ogólnie rzecz biorąc, to to, że podstawki można ze sobą łączyć. Czyli, jeśli teraz yy, przybliżymy na przykład... Yy... Jest, możemy być tym orkiem, wojownikiem, albo możemy weźmiemy sobie tą wielo... powiedzmy wieloklasowość, czyli Superman i będziemy teraz orkiem, wojownikiem, profesorem. Tak, bo profesor to jest to jedna z klas, która występuje w tak. maczkinie Cthulhu, czyli oczywiście yy, y, z nawiązaniem do, do, do książek i do świata prawda. Y, oczywiście. Chyba, że weźmiemy taki tutaj y, inną postawkę, czyli zombie, gdzie rola się odwraca, czyli to my jesteśmy potworami, właściwie zombiakami i walczymy z ludźmi ci ludzie to są potworami i tak dalej. Gdy połączymy, to w tym momencie nasz zombie, y, cu, nie zombie, tylko ork, wojownik, profesor, może być też jakimś cholernym zombie. Tak, bo, no, ale to za chwilę przejdziemy do, do zombiaków, skupmy się na, teraz na wersji ktulu. Ktulu oczywiście ma masę dziwnych potworów, yy, które pochodzą gdzieś tam z, ze świata yy, właśnie Lovecraft'a. Yy, przedziwne potwory. Yy, na przykład ktulu, który na poziomie pierwszym, który ma chyba plus 5 przeciwko kobietom. Tak, ponieważ jest na, yy, tak słabo. Słodki. Słodki. Generalnie wszędzie macki, różne gluty i tego typu rzeczy, które się gdzieś tam przewijają przez tę grę. Oczywiście yy, mamy szansę yy, stoczyć walkę z prawdziwym, wielkim Ktulu. Który yy, zabija wszystkich. Który zabija wszystkich generalnie. Czy, czy walczą, czy nie walczą? Yy, ale oprócz tego, ponieważ jest dodatek do... do yy, są właściwie yy, dwa dodatki do ktulu. Do jest yy, pierwszy dodatek, to jest ze Krasulu, gdzie właśnie możemy walczyć z, yy, Znaczy, nie, przepraszam, nie możemy walczyć, tylko yy, mamy kartę specjalną. Yy, kartę specjalną, która się nazywa Krowia Interwencja. Krowia Interwencja polega na tym, że wielka krowa spada z nieba i zabija dowolnego To Tytułowy Krasulu. Właśnie, tytułowy Krasulu. A drugi yy, dodatek jest to y, hołd złożony powiedzmy y, rysownikowi, y, którego w tym momencie nie pamiętam, ale umieścimy w opisie odcinka, y, który tworzy komiksy właśnie y, bazujące na świecie Ktulu. i w związku z tym on y, został poproszony i z, y, właśnie zrobił ilustrację do całego dodatku. Y, y, czyli właśnie do Ktulu do, do trójki. Y, co dalej? My może przejdziemy do Zombiaka. Zombiaka, to przejdźmy do zombiaka. No to zombiak, tak jak już wspominaliśmy, to jesteśmy zombiakiem. No i mamy tam, oprócz tego, że nie mamy mamy te talenty i mamy co moce, no i co. No to nie jest ta klasa tak właściwie, tylko no to jest. Stylowa. To jest stylowa, tak, stylowa. Można być właśnie cholernym zombie, atomowym zombie, no. Działa podobnie, można mieć tylko jednym, chyba że ma się tam nie wiem jakimś mega zombie, nie pamiętam jak się nazywa ta karta, pozwalająca mieć nam dwie stylówy. No w każdym razie tam jest bardzo dużo y, bardzo dużo y, różnych nawiązań. Szczególnie w polskiej edycji mamy kilka takich kart, które, które rzeczywiście mogą zbudzić uśmiech na twarzy. Tak im... y, Łykni bronka. Tak, bronka. Oczywiście z, no, na rysunku mamy Pałac Prezydencki. I różne tego typu y, ciekawe nawiązania. Dodatek to jest Kosi Kosi Łapci, y, który oczywiście, jak za nazwa wskazuje, y, ma dużo kart związanych z poobrywanymi kończynami i tak, dalej, i tak dalej. Co do, ponieważ oczywiście jest to też cały czas nawiązanie do gry RPG, mamy oczywiście różne, różne rodzaje akwipunku, więc na przykład mamy zbroję. No ale jaką zbroję może mieć zombie? Na przykład drzwi samochodowe albo, yy, albo muszlę klozetową w ramach hełmu. Nie, muszle, to, nie było, to było chyba zbroja muszle klozetowa. Porcelanowa zbroja, tak to się Tak, porcelanowa zbroja, okej. Okay. No, no, mówię a po po hełmu, dlatego, że na rysunku ma to ubrane na głowę, oczywiście. No. Chyba cały w tym siedzi, ale... No, ale jednak na głowie. No, y... Najbardziej lubię broń zombie, którą jest tak naprawdę zombie trzymający rękę i to, to ta ręka jest no, tą broń. Ale z zombie... takim jednym też lepszym, na broń, to jest wózek z Tak, tak. No więc y, oprócz tych mamy jeszcze kilka innych podstawek. Są piraci z Karaibów, którzy... Y... Gdzie ma, ma, ma po prostu polegać na tym, że... Malszki z Karaibów. Manczki z Krajów chyba. Tak, manczki. W każdym razie jest to po prostu, że posiada, posiada się statek i ten statek się rozbudowuje. Kolejne rzeczy, działa, maszty, ozdoby, załogę zapewne też i tak dalej. No wyszedł też dosyć wydaje mi się niedawno, bo nie widziałem Mączkin Conan. Nie wiem czym to by się różniło od zwykłego manczkina. No jest to z tego co, co, co czytałem jest to yy osobna podstawka natomiast y, przede wszystkim kompatybilna w przypadku łączenia y, z y, właśnie fantasy, ponieważ ma takie same koszulki. Znaczy y, rewersy kart. No ja, y -y. Wiem, no ale wciąż jakoś nie mogę sobie wyobrazić czym różni się Marcin Kent od zwykłego. No myślę, że bardziej to jest z punktu widzenia jakby postaci barbarzyńcy. Nie wiem, bo to może to jest jakaś, jakaś główna bo, klasa. Bo wcale nie jest Barbarzyński. No. Myślę, że jak będziemy mieli okazję zagrać, to to, to yy, może jeszcze nawiążemy do. No jeszcze do możemy tego. wspomnieć o Manzczyn Apokalipsie, który jest nawiązaniem i wyśmieniem wszelkich yy, pozapokoliktycznych wersji, w tym polskiej Neurosimy. Yy, no tam ogólnie rzecz biorąc jeszcze. Oprócz no są oczywiście klasy, oprócz tak. klas raz, raz nie ma, ale są za to jakieś pieczęci. Pieczęci tak. I te pieczęcie się i one są jest odsłonięta jedna pieczęć, póki Ona się działa inna, no jakby przez cały czas trwa. Jakby się to fajnie. Coś, coś innego? Nie pojawi i się wios... nowa pieczęć lub nie zostanie stara zamknięta. Mamy katastrofy, które się dzieją. Tak, no nie robią, biorąc walczyć ze wszystkim co powstało w trakcie upadku świata, jaki znamy. Także jak widać maszkin jest grą, która poprzez podstawki i poprzez karty jakby wyśmiewa całą, całą rzeczywistość dookoła lub wyśmiewa po prostu różnego rodzaju, różnego rodzaju już istniejące gry, czy, czy, czy, czy powiedzmy właśnie światy, czy typy gier RPG. No tutaj właśnie, ponieważ nasze fanki tutaj rozkładają te karty w międzyczasie, z podstawki fantazy Maczkina, mamy jeszcze taką kartę w jednym z dodatków do, do Maczkina w jak na przykład Kaczordonka no i wiele wiele innych, mamy też karty, które są, które trzeba przeczytać ich tytuł, żeby, żeby zrozumieć Tak, żeby zrozumieć o co chodzi, na przykład jest króliczek, różowy króliczek, a z tytuł karty z uśmieszkiem tytuł karty, mówiąc dosłownie tak jak jest napisane, to jest alem bunny tak naprawdę, czyli wiadomo, że każdy przeczyta ale najebany, jeśli umiemy angielski jeśli umiemy angielski, jest też potwór Yy, yy, ale to z kolei w wersji Ktulu potwór nazywa się tym, który nie ma smgusk. No za dużo samogłosek umieściłeś w tej nazwie, ale mniej no, się domyślam. o co chodzi, słuchacze. Tak, hmm. tutaj znalazłam taką kartę, taki potwór, który nazywa się Prawie jak wampir. Jest napisane, że kapłan zamiast walczyć może odstraszyć go mówiąc bu. Także nie tylu, także jest parę takich potworów, które... No bo to nie jest do końca nieumarły, taka... to jest tylko w połowie nieumarły. Czy on myśli, że jest nieumarły, ale tak, tak naprawdę to jest... Poza tym też tak właśnie a propos nawiązań do, do, do, do... właśnie w polskiej wersji do naszej rzeczywistości mamy oczywiście nieumarłego Kazimierza Wielkiego. Jakiś król musiał być. Jakiś król musiał być. Mamy też Panią karczę, jest tak naprawdę e, jakiś e, szkielet w e, hełmie. No ale załóżmy, że jest w to Kazimierz Grycy, Wielki. Tak. Mamy też Pająka-Krzyżaka, który w opisie potwora ma za Grunwald. I jest chyba jedyną jednym potworem poziomu, który jest w stanie cię zabić. Ehm, no to myślę, że tak. No przede wszystkim, f, tak podsumowując... co, jeszcze, jeszcze mogłem powiedzieć, że jest, staw, jest tfu, planszówka manczkin. Nie wiem czy Właściwie to nie wiem, czy od tego się zaczęło, nie jestem pewien, czy popatrzymy, sprawdzimy, zalinkujemy, no ale tak ogólnie to chyba... Nie wiem, czy to jest coś jeszcze dodać w sprawie? Chyba tyle, myślę, że podsumowując y, dla wszystkich, tak jak mówiłem na początku dla wszystkich tych, którzy mieli okazję w Maczkina grać i znają tę grę zapraszamy do, do wypowiadania się, do komentowania do, do, kontaktu. do kontaktu przede wszystkim, może uda nam się zorganizować jakiś turniej czy a... to na Facebooku, czy to na naszej stronie Tak, a wszystkim tym, którzy w Maczkina nie grali, polecamy naprawdę, jest to świetna I powiedzieć, gra i że żałujcie, że do pory nie graliście i lepiej naprawcie ten błąd Tak, y, z punktu widzenia dobrego, dobrej zabawy Zabawy, jak, jak najszybciej, dobrej zabawy i ogromnego poczucia humoru zawartego w tej grze, naprawdę warto zagrać. Tym bardziej takie osoby też prosimy o kontakt, chętnie będziemy was uczyć i wprowadzać w świat manczkina. I dyskutować. I dyskutować. Oczywiście podczas gry, obrzucając się błotem i, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to kolejny temat kolejny temat krótki, że tak powiem krótka recenzja po, o GTA V ostatnio miałem okazję zobaczyć trochę pograć no rzeczywiście jest to ogromny przeskok między tym co, co do tej pory mieliśmy okazję widzieć czyli wszystkimi poprzednimi częściami niewątpliwie no, grafika otwarty, znaczy no może nie otwarty, ale ogromny świat, ogromny całe, całe Los Santos które mamy do dyspozycji Yy, świetna grywalność, yy, rzucanie mięsem, po prostu co wyraz, bo to tak naprawdę nie da się uniknąć. No, absolutnie. Takie tak GTA jest. Takie już GTA. Naprawdę niesamowicie stworzona gra, realistyczna i bardzo, bardzo taka yy, że tak powiem, wciągająca. Myślę, że realistyka Saints Row w czwartej części od GTA 5 już mocno odbiega, ale no, bada, tak. By, tak, się chociażby porównać. Yy, oczywiście to, co, jest, to, co jak było tutaj. mówione w zapowiedziach, mamy do dyspozycji trzy grywalne postawy. No to myślę, że, że, że tutaj można to zobaczyć, przede wszystkim jest to postać Michaela, który, od którego właśnie się wszystko zaczyna, bo jakby mamy retrospekcję na początku i chwilę w tej retrospekcji jesteśmy, kiedy to Michael ze swoimi kumplami napada na, na bank. Czy, no chyba to jest jakiś bank czy skarbiec, mniejsza o to. Yy, no i w pewnym momencie te, te postaci ze, się ze sobą stykają. Potem mamy postać yy, Franklina, takiego właściwie czarnoskórego Hoptasia, który się zajmuje yy, pomocą swojemu szefowi w yy, ściąganiu kasy za niespłacone wypożyczone samochody na przykład i tak dalej, i tak dalej, no i w pewnym momencie właśnie jest taka sytuacja, kiedy to kiedy to Franklin ma, sprowadzi z powrotem samochód, który ktoś tam wypożyczył i nie zapłacił, okazuje się, że to jest samochód syna właśnie Michaela, który, który nagle się pojawia na tylnym siedzeniu celując Franklinowi w łeb i załatwia później porachunki więc są jakby na samym początku gry, grywalne dwie, dwie postaci, które możemy dowolnie zmieniać, co ciekawe w wydaniu oryginalnym, jakby w, w, w pudełku oczywiście, mamy bardzo fajny bonus w postaci y, pełnowymiarowej mapy Los Santos, gdzie dokładnie możemy sobie jakby po prostu wszystko oglądać. Ale jakby tak w kontekście jeszcze poprzednich części... W kontekście poprzednich części, to co, co możemy powiedzieć o poprzednich częściach? Eee, no to coś już trochę mówiliśmy że tak odcinku, że to tak, ale za jakby... zaczynało od dwuwymiaru, przechodziło przez, e, na początku była niemówiąca postać, przechodziło przez trzecie części niemówiąca, dalej była postać i był trójwymiar co prawda, no potem było Vice City, czyli kwadraciki, trój, trójwymiarowe ciąg dalszy, chodziło się w różowej koszulce hawajskiej, e, chyba się nazywało Tony, ale nie jestem pewien, e, no następnie było San Andreas, gdzie chodziły właśnie Murzynem jest chyba już największą popularnością tak. z tego, niby osobnej części. Niby, niby DLC, a, nie, a tu osobna część, bo to jest GTA a, 3 tak. San Andreas. No i potem no i czwarta część, no to powiedzmy, że jest też dosyć popularna. Nico Bellick. Mm. Taki tam nie, chyba sowiecki gość. No, w piątej części oczywiście mamy masę ciekawych rzeczy. Możemy odwiedzać korty tenisowe, możemy Fajnie. się ścigać, możemy chodzić to, do burdeli, to, to sprowadzać to. panienki stamtąd, czy właściwie one nas sprowadzają do siebie do domu, jeżeli zyskamy ich sympatię odpowiednio w czasie prywatnego tańca, w, że tak powiem rozumiem. W... Nie, właśnie nie. To jest kwestia ta, taka fajna minigierka zręcznościowa, bo możemy zamówić prywatny taniec, który oczywiście kupujemy i w trakcie tego prywatnego tańca jesteśmy w prywatnej loży, gdzie tutaj panienka się Wygina, że tak powiem No i stoi tak, I stoi ochroniarz Który co jakiś czas odchodzi Żeby sprawdzać inne inne y, pokoje, bo oczywiście nie wolno dotykać takiej tancerki. No i w, oczywiście w momencie, kiedy się chodzi, możemy y, przycisnąć przycisk, który jest odpowiedzialny za dotykanie tancerki. I jeżeli odpowiednio ją długo będziemy dotykać, czy tam komplementować, no to ona w pewnym momencie się na tyle ucieszy, że zaprosi nas na przykład do siebie do domu. Taka minigierka przyjemna, prawda? Myślę, że dla szczególnie niebezgiej <śmiech> części gr graczy no w No i ze wszystkich, a... wszystkich kobiet, które jednak lubią również Yy, dość temat. mocny język. Yy, że tak powiem. Kobiece ciało! No, chciałem zejść z tematu. To taki. Yy, to co, Kontynuujemy mocny język temat, tak? Czyli mocny język, to przechodzimy tak. do yy, dosyć no, popularnych, coraz popularnych yy, walk na rapy, że tak to można określić, gdzie dwóch raperów stoi. No i dwóch panów, yy, nie pamiętam jak oni się nazywają dokładnie. Na no to w odcinka. No w odcinka, zdaje się, że jeden jest Epic Lloyd, drugi jest jakiś Pit, Nice Peter właśnie. E, no, dwóch panów śpiewających stwierdziło się, a zrobimy sobie własny program jak na YouTubie, własne studio nazywamy Epigram Battles of History. No i ogólnie rzecz biorąc, yy, zaczynali od, że było ich dwóch jakieś kiepskie efekty specjalne, a teraz jak już patrzeć też mają porządne studio, gdzie ma maski zakładają na twarz, gdzie na przykład jeden gość gra później Alfreda Hitchcocka. No to wiadomo, że musi mieć tutaj zbudowane no, tak. te trzy podbródki, których normalnie nie ma. <grych> I mimika, żeby to jeszcze odzwierciedlało, więc to bardzo fajnie zrobione. No i jest tutaj właśnie te. Yy, Walki raperskie pokazują, są jakieś porównania i... Generalnie chodzi o to, że się, biją się dwie postaci... ...które są jakoś, w jakiś sposób są powiązane. Czyli na przykład mamy z oceny muzycznej, mamy Beethovena i Bibera. Tak. E, mamy Michaela Jacksona i... E, Mozarta? Nie, nie Mozarta, tylko Elisa Presleya. Tak, Elisa Presleya. Nie pamiętam kto był z Mozartem, trzeba będzie sprawdzić. Jest y, Stalin i Adolf Hitler. Nie, nie, to jest, to jest Darth Vader i Adolf Hitler. Są dwa odcinki, z tym tak. poświęcone. A z Adolf, ze Stalinem jest teraz Putin Aha, i inni okay. przedstawiciele rosyjskiej władzy. No, oczywiście jest jeden z naszych odcinków na chwilę obecną, to jest poświęcony reżyserom. Czyli jest właśnie y, Hitchcock, jest Spielberg. jest jest Tarantino, jest Michael Bay i nie pamiętam piątego, też będzie w opisie, o kim mówiłem. No też są jakieś, no to właśnie bardzo no, po, no, powiązane, czy na przykład jest y, Kuba Rozpruwacz i Hannibal Lecter, czy bądź Mojżesz i Święty Mikołaj. No, no więc oczywiście chodzi o to, że jeden drugiego próbuje zmieszać, z błotem i udowodnić swoją wyższość. Tak no, no, to, w skrócie. to jest fajne, że w kolejnych bitwach właściwie decydują yy, użytkownicy komentujący, bo tak. jak jest jakiś komentarz popularny, to oni się przygotowują i to robią i pod koniec każdej walki jest napis kto, na, kto wygrał, kto następny, no i można się wypowiadać, mhm. no i jak im przypadnie jakaś walka do gustu, to ją realizują. Mm -hmm. No tutaj y, jakby przechodząc, przechodząc dalej, wspomniałeś o y, świętym Mikołaju i o z kim on tam się tłuchł. Z, Mojżesza, z Mojżesza. Mojżesza. tutaj akurat gościnnie Snoop Dogg no reprezentuje. Okay. To jest, no mają tam kilka właśnie y, gościnnych występów, no ale myślę, że Snoop Dogg jest tutaj jeden z takich bardziej wybitnych. No, w każdym razie, a propos świętego Mikołaja, tak postanowiliśmy na koniec, ponieważ też zapomnieliśmy na początku dodać, ale to myślę jest odpowiedni moment, że Światety oczywiście jest to świąt, odcinek. świąteczny odcinek. Nie, gwarantujemy, więc... że będzie jeszcze jeden, może, okaże się. Zobaczymy w przerwie jakiejś świątecznej, świąte... sylwestrowej. Jak a może bardzo będziemy część wcześniej... wizy Właśnie. W każdym razie, oczywiście, taka yy, drobna refleksja na koniec. A propos świątecz, zapraszamy może Was do, yy, do wypowiedzenia się na ten temat w komentarzach. Um, oczywiście chodzi o całą y, gorączkę świąteczną świąteczną gorączkę złota tego co można zobaczyć w galeriach y, no tego, że od y, około dwóch miesięcy mamy oczywiście już, już, mamy już choinki, choinki i tak dalej i świecące, tak dalej. wszystko w świątecznym Mikołajie można spotkać renifery, no po prostu wszystko także no, w, jakby w tej atmosferze, która oczywiście jest, jest, jest dość y, kuriozalna Niemniej jednak y, zachęcamy Was do właśnie do, y, umieszczania na naszym profilu albo w komentarzach na, y, pod, pod y, właśnie tym odcinkiem. Waszych opinii, waszych opinii albo innych tematów. to raz, a w kontekście świątecznym y, przede wszystkim liczymy na y, Wasze jakieś ciekawe spostrzeżenia a propos y, absurdów okołoświątecznych. Mamy nadzieję, y, że, że, że tego trochę będzie i chętnie y, przytoczymy je przy, y, w kolejnym odcinku. A tym Czasem y, zasiadająca w tym momencie w studiu Ekipa. Chciała życzyć y, spokojnych, wesołego jajka, wesołego jajka. Dobry, tak, jest. Cholinki, mokrego sylwestra. mokrego Sylwestra i generalnie y, fantastycznych, to jako przymiotnik opisu gry RPG świąt. No, no i naszego podcastu i naszego podcastu. Jest. Żegnamy się. Żegnamy się i tradycyjnie blog..